Winy 43 tygodnia 2014 roku przed mikrofonem Borys Kozielski i jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Państwa. No dzisiaj skromnie, bo jest nas tylko dwóch w studiu MDQ, a to dlatego, że właśnie nasi współautorzy, którzy często występują w nowinach, dzisiaj są na konferencji pod nazwą Państwo a Gospodarka. 24-25 października odbywa się w Grudziądzu organizowana przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego i Koło Naukowe Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na konferencji wystąpią i opowiedzą o tym już o 14.00, dzisiaj także pewnie teraz się przygotowują już niedługo to wystąpienie, o tym jak działają projekty realizowane przez stowarzyszenie Wiki WikiEkspedycja, programy grantowe i konferencje. Nagrania chyba nie będziemy mieli z tego, ale może tam organizatorzy nagrywają. No mam nadzieję. E, przydałoby się. Tych nagrań jakoś trudno wydobyć od tych naszych, nawet naszych najbliżej współpracujących z nami e, ludzi. No Mieliśmy otwarcie pomnika, też myślałem, że się uda coś nagrać Podobno coś było nagrywane audio Widziałem filmik się pojawił ostatnio Z odsłonięcia samego tego zdjęcia płachty Jest, a no to trzeba zamieścić koniecznie w takim razie u nas w notatkach A podobno było coś nagrywane audio z tych prelekcji wcześniejszych Ale jeszcze nie dotarłem do tego człowieka, który miał podobno nagrywać z prelekcji, to znaczy z wystąpienia naszego profesora? Chyba tak. No dobrze, zobaczymy. Może, może uda się gdzieś wydobyć te, te nagrania. Daniel Szurka. Jeżeli nasz teraz słucha, to może, może nam podesłać te nagrania pewnie. Zapraszamy, bardzo prosimy o ja, takie nagrania. Ja do niego wysłałem na Facebooku zaproszenie do znajomych, zobaczymy, czy mi się uda z nim skontaktować, bo szczerze mówiąc nie kojarzę. To jest chyba człowiek ze Słubic? Nie jestem pewien. Być może. No, w każdym razie to jest jedyna informacja, która pojawiła się w zeszłym tygodniu na blogu wikimedia.pl. blog.wikimedia.pl Natalia ogłosiła taką informację, no i niestety dała nam znać, że mimo, że wcześniej się zapowiadała, że opowie jak było, no dzisiaj nie może się połączyć, także możliwe, że opowie nam za tydzień. Ale nie tracimy nadziei Nie właśnie. tracimy nadziei. Chociaż za tydzień to już pewnie będzie, będą nowe tematy, ale może tak jak dzisiaj nie będzie specjalnie tematów. Ale mamy jeden temat, o którym chcemy porozmawiać. To są kwestie usuwania artykułów, które no są, nie nadają się do Wikipedii. Dlaczego się nie nadają? Jak są usuwane, jakie zasady obowiązują, no ten temat spróbujemy dzisiaj troszeczkę zgłębić i przybliżyć wszystkim użytkownikom Wikipedii, którzy są zainteresowani tym tematem. No niewątpliwie jest to yy, ważny temat, no bo ktoś, jeśli się napracuje nad hasłem i je umieści, a potem jest ono skasowane, no to, no to chyba nie jest dobrze dla wszystkich, tak mi się wydaje. No zdecydowanie. Człowiek się napracuje, potem mu się dokasuje, to on może już się obrazić, nic więcej nie napisać, zrezygnować, także... Więc pierwsza rzecz, to nie należy się obrażać absolutnie. Trzeba dotrzeć do tego artykułu jak najbardziej z powrotem. Sk on jest, cały czas jest. jest. Nic nie ginie, nic nie jest kasowane. To jest najważniejsza informacja dla tych, którzy, no, doświadczą e, tak, takiej przykrości. E, można go odzyskać na różne sposoby, ale dosyć Dosyć prostą metodą to jest po prostu poprosić tego administratora, który, z, który usunął artykuł, żeby przywrócił go do waszego brudnopisu. Albo żeby wskazał miejsce, gdzie go można zobaczyć, albo go przeniósł do de de de deletopedii. Znaczy nie, administratorzy niekoniecznie mają takie uprawnienia, bo jakby yy, deletopedia jest oddzielnym projektem, więc... No, ale można poprosić i pewnie yy, przenosi. Tak, może. ale chyba Alan, o ile dobrze pamiętam, przenosi to jakoś automatycznie, czy poautomatycznie, nie jestem pewien. Także być może to już w ogóle jest przeniesione, to, to jedna rzecz. A druga rzecz, no to tak, przede wszystkim pisać do administratora, który kasował. No i tutaj jak gdyby wracamy do tego, żeby założyć jednak konto, żeby to konto mieć na Wikipedii, no bo wtedy w tym brudnopisie swoim możecie mieć to hasło już też i pracować dalej nad nim, jeśli wymaga jakichś uzupełnień. No tak, administrator przynosi do brudnopisu, chociaż jeżeli ktoś bardzo nie chciałby się logować, to myślę, że można też poprosić, żeby przy... po uzgodnieniu z użytkownikiem, żeby przejść do brudnopisu czyjego, czyjegoś użytkownika, tak? To znaczy ja nie miałbym nic przeciwko, gdyby ktoś chciał pracować w mojej przestrzeni użytkownika nad swoim brudnopisem. Bo brudnopis też jest ogólnie dostępny. Brudnopis oczywiście jest ogólnie dostępny. No wiadomo, że to jest takie miejsce, gdzie no, ktoś ma swoje notatki, więc zasada taka niepisana chyba zupełnie jest taka, że po prostu tam się bez wiedzy tej osoby, której jest ten brudnopis, nic nie robi. Nie da się tam nic zrobić bez wiedzy tej osoby. Nie da się? No bo bo ktoś generalnie prawdopodobnie ma w obserwowanych ten, tą przestrzeń. No wiesz, ale przez, Bez przez, wiedzy miałem na myśli, no, tak? Przez cztery tygodnie dowie. można, można nic nie zaglądać do tego brudnopisu, on nie Moż, jest to. Można i przez lata nie zaglądać, no co nie zmienia faktu, że człowiek zajrzy. Pokazuje mu się, prawda, informacja, że tu było edytowane, ma historię, może sobie to przywrócić, co było wcześniej, mhm. nie ma z tym żadnego problemu. Chociaż rzeczywiście raczej zwyczaj jest taki, że Cudzych Brudnopisów się nie edytuje, ale był kiedyś taki szablon, nie wiem, czy po sprzątaniach jest jeszcze, że tak można ten Brudnopis edytować, nie mam nic przeciwko. Mhm użytkownik sam po prostu pisał. Sobie no tak. wstawia, tak. No i tam się pracuje nad różnymi rzeczami, więc też y, wspólnie można pracować nad takim hasłem, które jak wymaga uzupełnień. Bo to często tak jest, że brakuje przypisów albo brakuje jakichś y, informacji. No i te informacje trzeba zbierać i, i uzupełniać. I, I co? I potem jak już... No wa ważna jest dyskusja właśnie tego artykułu, tylko. I jeszcze może powiedzmy o brudnopisie, że warto wiedzieć, że nie jest to jedna strona brudnopisu, można mieć dowolną ilość stron brudnopisu, bo normalnie jak użytkownik wchodzi, to ma, prawda, link do brudnopisu, tak, i mm -hmm. wygląda tak jakby był jeden, ale to jest złudne, bo strony w przestrzeni wikipedysta są w pewnym sensie normalnymi stronami, czyli można tworzyć je dowolne, tak, Czyli jeżeli mam wikipedysta, dwukropek, nazwa użytkownika, ukośnik i po tym ukośniku może być dowolna y, nazwa strony, którą można utworzyć. Mm -hmm. No właśnie miałem do czynienia ostatnio z takim usunięciem artykułu. E, dowiedziałem się o tym, że został usunięty, bo po prostu w, chciałem znaleźć, komuś pokazać e, i, i, i opowiedzieć, albo skierować kogoś do do tej strony w Wikipedii, no i tak troszeczkę się zdziwiłem, że została właśnie usunięta ta strona. To nie jest takie łatwe, żeby dotrzeć do tej informacji też, bo po prostu artykuł znika i, i trzeba szukać w innej przestrzeni. Także nagle po prostu znika artykuł i... I, I nie ma jakoś informacji o tym, kiedy on został skasowany, co, co się z nim stało. To znaczy, no dla nowego faktycznie może być to problem, bo jeżeli wpiszemy w wyszukiwarkę to, tą nazwę artykułu, który, który był, a go nie ma, to wygląda tak, nie widać w pierwszym momencie, że on był. Dopiero po kliknięciu w możesz go utworzyć, czerwony link zaraz po, no no po mhm. tworzeniu... Jak tam klikniemy, to tam mamy faktycznie historię tego, jak on i kiedy był usuwany, na stronie tworzenie nazwy artykułu. Bo to jest takie ostrzeżenie, że już ten artykuł był kiedyś dyskutowany i że być może... Znaczy do dyskusji to zaraz. Na razie mhm. są usunięcia, jest rejestr usunięć, to się... nie jestem pewien, jak to się dokładnie nazywa, no, ale powiedzmy rejestr usunięć i mamy, prawda, że ten artykuł, o którym mówimy, Marcin Kuczewski... Tak? No to akurat konkretnie, tak. Tak. Mhm. Y, był usuwany w 2009, dwa razy, trzy razy w 2014 roku przez Pablo 000 i przez użytkownika Adamt. I jest jeden link do dyskusji w poczekalni na tej stronie i jest link do twojego brudnopisu, po tym najnowszym usunięciu. Mm -hmm. No tak, bo ja poprosiłem właśnie, żeby ten artykuł przenieść do mojego brudnopisu, bo będę tutaj nad nim sobie pracował. Bo no, była dyskusja, że nie ma żadnych nagród ani wyróżnień. Jest to osoba, która po prostu istnieje i pracuje w swoim zawodzie. No i to wszystko. No Tak pisze anonimowy użytkownik, w sensie piszący spod IP. Mhm. Mm Później jest informacja, niestety, zgłoszenie jak najbardziej uzasadnione, brak znaczących osiągnięć zauważonych i nagrodzonych. No, czyli mamy jakieś wskazówki do tego, co to znaczy być encyklopedycznym, tak? To znaczy, powiedziałbym, że to wyczerpuje temat z punktu widzenia wikipedystów, tylko niestety, pewnie z punktu widzenia nowego użytkownika, jest kompletnie niejasne. No właśnie, bo chciałoby się wiedzieć, co to znaczy w takim razie być encyklopedycznym. Ale to ciągle nie jest jasne i nie jest dookreślone. To znaczy, no problem jest taki, że tutaj w tej dyskusji nie pojawia się link do y, naszej strony, gdzie to jest opisane, y, a wydaje mi się, że byłoby to warte. No, słusznie, ale tam też to nie jest opisane. Znaczy, no tam to jest opisane tak, że te... Y, Argumenty stają się dużo I, jaśniejsze. No, dużo jaśniejsze. Tak, no mhm. bo jeżeli mamy definicję encyklopedyczności, gdzie to jest yy, y, y, y, y, tematy znacząco odnotowane przez wiarygodne i neutralne źródła należące do opisywanego, y, niezależne od opisywanego podmiotu. Znaczące w tym kontekście odpowiada za zauważalność, wpływowość, cech, do określa się, się mianem notability. Ty, nie wiem, jak to się wymawia, przepraszam, w kolejnych sekcjach podane są warunki, jakie muszą spełnić, by mog artykuły, by mogły zostać uznane, tematy, by mogły zostać uznane za encyklopedyczne. Są też wymagania dla poszczególnych dziedzin, jakieś. tak. Mhm. Ale no nie dla wszystkich, no bo nie we wszystkich były takie potrzeby, żeby, żeby to ustalać. Więc jak ktoś przez to przebrnie, to myślę, że będzie dla niego w miarę jasne, dlaczego to akurat zostało mhm. usunięte. Mhm. No na pewno. No tutaj jest to jasne, chyba, że właśnie brakuje tym tutaj, którzy skasowali ten artykuł, znaczących osiągnięć, zauważonych i nagrodzonych. No ale to wiadomo, że w przyszłości może nastąpić, prawda? Oczywiście. Akurat Marcin Kuczewski jest kompozytorem. Bardzo dużo czerwonych linków właśnie jest w tej chwili w Wikipedii przez to, że on został usunięty, ten artykuł. No ale, ale no będą istniały dopóki, dopóki jakichś znaczących osiągnięć zauważonych i nagród nie zdobędzie, no ale to Niekoniecznie. Może Jeżeli artykuł został usunięty przez poczekalnię z informacją, że jest postać encyklopedyczna, to linki prawdopodobnie będą usuwane do niego. Aha, bot jakiś usunie Znaczy podejrzewam, że żołdkownicy po prostu będą usuwać, yy, bo takie jest założenie, że linkujemy do tego, co jest encyklopedyczne, yy, więc Aha. tutaj może się zdarzyć, że linki będą usuwane. Tych linkujących no, jest trochę, ale nie powiedziałbym, że bardzo dużo. Yy, linku o, zniknęła nam zliczarka linkujących, ale jest ich na tyle. Raz, dwa, trz trzy... Cztery arty... cztery... W czterech artykułach. Pojawia nam się link do tego biogramu. No nie raz, dwa. Tutaj dyskusja to nie. no trzy. Tak, cztery, rzeczywiście. Mhm. Bo, bo to są to dyskusje są jakieś. Inne tak. przestrzenie, tak. Mhm. No tak, no rzecz... bo może już są pousuwane w takim razie. No ale nieważne. W każdym razie można nad nim pracować, czekać na te nagrody, bo pewnie nadejdą. Nie, nie wszyscy dbają o to, żeby być nagradzanym, ale, no, ale z czasem tam nagrody, jeśli ktoś jest znaczącym artystą, no same przychodzą. Myślę, to, to jest kwestia tylko czasu. No dobrze, ale tutaj oprócz tego, że, że tak zdziwiłem się właśnie, że, że został usunięty ten artykuł, to jeszcze troszeczkę zacząłem się zastanawiać, jak to się odbywa, ponieważ ta dyskusja tego artykułu odbyła się w ten sposób, że 5 października właśnie z numeru IP ktoś taką informację, że żadnych nagród, żadnych wyróżnień, a 13 października już administrator Pablo 000 właśnie usunął ten, ten... Nie, usunięto później, tak? 13 października Adam T. usunął. Yy, tak. to, Aha, to jeden, znaczy... jeden głos w dyskusji był właściwie, bo, bo jeden głos był yy, zaczynający dyskusję, drugi głos, yy, że jest uzasadnione, to ta decyzja, znaczy ten, ta prośba o usunięcie, no i natychmiast usunięto 13 października, czyli po ośmiu dniach... Yy, właściwie bez dyskusji został usunięty, bo dyskusja to nie jest jedno zdanie chyba. Y, to znaczy tutaj jakby zostały podane argumenty za tym, że y, nie ma podstaw do pozostawienia i y, y, użytkownicy byli zgodni, tak, co do tego. Nikt nie zaprotestował. Osiem dni to jest faktycznie, może się wydawać krótko, ale mam wrażenie, że Wikipedia działa w dość szybkim trybie generalnie. Wszystko na Wikipedii dzieje się dosyć szybko, więc może, yy, znaczy internet generalnie bym powiedział, nawet działa szybko, więc dlatego pewnie stąd taki, taki efekt. Ja osobiście też mam wrażenie, że pewne dzie rzeczy dzieją się za szybko, więc jakby to jeszcze trochę powiesiało, to myślę, że nic złego by się nie stało. No nie. też mi się tak wydaje. Właśnie troszeczkę mnie zaskoczyło, że tak szybko, no a poza tym dyskusja to nie jest, no wiesz, dyskutujemy, to rozmawiamy, prawda? Czyli przedstawiamy argumenty. Tak. Tutaj nie zostały, no, zostały tylko, no, jedna strona przedstawiła argumenty. No tak, ale jeżeli byśmy założyli, że obie strony muszą przedstawić argumenty, to... to by za długo trwało. Znaczy nawet nie o to chodzi, za długo. Można by w ogóle zablokować usunięcie pewnych artykułów, tak? No bo wyobraź sobie taką sytuację, że wszyscy wypowiadają się za usunięciem, mhm. tak, podają argumenty za usunięciem, a nikt z obrońców w ogóle się nie wypowiada. Jeżeli byśmy wprowadzili taką zasadę, prawda, że muszą się wypowiedzieć obie strony, no to w tym momencie artykuł musiałby zostać, co byłoby... No więc właśnie, więc tutaj, tutaj patologiczne. Warto, warto byłoby jednak określić jakiś termin, bo... No bo... czy znaczy, termin jest określony, Nie. jak spojrzysz sobie w regulamin poczekalni, ogólne, punkt trzeci, że każda zgłoszona strona powinna pozostać w poczekalni minimum 24 godziny. A, czyli tylko 24 godziny. Tak, y więc tutaj ten termin został wypełniony y czterokrotnie, tak, bo mówiłeś, że tam 4 dni to trwało. 5, y 8 nawet. No, no to hmm. 8-krotnie został wypełniony minimalny termin, tak. Można by pewnie podyskutować nad tym minimalnym terminem, ale to już raczej na stronach kawiarenki, by trzeba prowadzić taką no, ale dyskusję. Ale tam też jest obowiązek powiadomienia autora, głównego autora artykułu, prawda? Tak. Mhm. To on został powiadomiony? To by trzeba było sprawdzić po linkujących. To znaczy najpierw trzeba było sprawdzić w dyskusji, kto jest głównym autorem. To też jest sprawa nieprecyzyjna. Chyba się zwykle powiada na pierwszego, tak, mamy użytkownika, sprawdzam na jego stronie dyskusji. No jest jednocześnie głównym, bo nic tutaj raczej nie ma większego mm -hmm. wkładu. Jest powiadomienie o dyskusji 12 listopada Aha. 2009 się pojawiło powiadomienie o dyskusji, czyli tej poprzedniej usunięciu. A no właśnie. A, i to też jest być może argument, yy, że... Yy, czy znaczy, to jest błąd formalny, bym powiedział, że teraz ponownie nie został powiadomiony. Patrzę, czy mamy tą dyskusję poprzednią, yy, Aha, 2014. Czyli, czyli teraz nie został powiadomiony. No, no wypadałoby, właśnie to fajnie by było, żeby jednak znaczy... ktoś, kto utworzył to hasło przynajmniej, mhm. albo ma duży wkład, tak jak tam jest w regulaminie napisane, tak. żeby dostał takie powiadomienie przynajmniej na stronie dyskusji. Tak, tak bo no może yy, może ma jakieś argumenty no ale jeśli nie powiadamia się osoby, która stworzyła dany artykuł i usuwa się bez, znaczy po dyskusji w takim no, okrojonym gronie z tego wniosek. No bo tylko osoby, które wejdą w tym czasie i zobaczą, że jest dyskusja nad usunięciem, mogą coś zreagować. To znaczy niektóre te dyskusje, jak popatrzysz na poczekalnię, są dosyć rozbudowane i to nie jest takie bardzo okrojone grono, więc, no nie wiem, momencik, bo w ogóle nie widzę tej dyskusji starej, na podstawie której to pierwotnie zostało, pierwsza została zostało usunięte, brakuje mi tu linka. Kiedyś niestety nie było zwyczaju, żeby przy tym usuwaniu też linkować od razu do poczekalni usunięto z decyzją poczekalni w 2009 roku i tutaj nie ma już, a warto zobaczyć, że jest postęp, bo w 2014 usunięto z decyzją z poczekalni jest link do poczekalni. Mhm. szukam teraz tej dyskusji dawnej w poczekalni, starej z 2009 no ale to roku, ale nie, szkodzi, nie widzę żeby ja. teraz powiadomić chyba tego użytkownika który utworzył to hasło, że, że była taka dyskusja i że usunięto ten artykuł, nie? Jak najbardziej myślę, że warto do niego napisać. Warto też napisać do, a nie, zgłaszający to był anonimowy, no to tu będzie problem. No, no, no, nie wiem, co tak jest. No, znaczy można spróbować napisać na stronie dyskusji anonimowego użytkownika, może, może akurat ten przeczyta, że przy zgłaszaniu warto informować autorów, można też spróbować napisać do, do administratora kasującego, że, że przed skasowaniem warto było, żeby sprawdzał, czy autor jest powiadomiony. Mm -hmm. Bo to też jest... No i oczywiście samemu wchodząc też, prawda, można powiadamiać autorów. To jakby... No właśnie, tutaj wcześniej troszeczkę jak ten temat chcieliśmy poruszyć w, w dzisiejszych nowinach, takich troszkę innych niż zwykle, to rozmawialiśmy przez Facebooka z Szymonem i Szymon mówi, że regulaminy są ok, no tak jak widać nie, nie są złe, natomiast rutynowe postępowanie niektórych administratorów często przynosi właśnie złe skutki, to znaczy Wiadomo, że no, tych stron, które być może są do usunięcia, jest cała masa, które są śmieciowe i w ogóle nieprzydatne i, i, i domyślam się, że administrator, który tym się zajmuje, no to już traci energię, żeby, żeby te wszystkie nakazy regulaminu wykonać, czyli żeby powiadomić w stronie dyskusji. To znaczy tak generalnie nakaz regulaminu jest, że powiadamiać ma ten, który zgłasza. Tak, Takie w ogóle jest założenie. Więc tutaj nastąpiło pewne przeoczenie. No ale zgłosił tak. No i właśnie, czy zgłaszającym może być numer IP? Może być. może być, tak. Były pomysły, żeby zabronić anonimowym użytkownikom zgłaszania, mhm. ale to nie uzyskało akceptacji no, społeczności. No tak, no bo niby dlaczego nie? No, tak, no liczą że... się przede wszystkim argumenty. No dokładnie. Tylko wiesz, w takim wypadku jak tutaj... Yy... No, tak się zastanawiałem, no bo to można sobie, jedna, jedna osoba może zadecydować o tym, że artykuł zniknie, prawda? E, tak. Bo z numeru IP, no to można sobie wejść, nie podając swojej tożsamości w żaden sposób, gdzieś w kawiarence internetowej na przykład, nie logując się, e, tak, zgłosić można. do usunięcia, a potem odezwać się jako ja, rzeczywiście już zalogowany użytkownik. Mamy dwa głosy. E, nie liczymy głosów. No, no, liczba głosów zasadniczo nie ma znaczenia. No argumentów, no. Tak. Argument, no, to, no to mamy już dwa argumenty. Założone. Ale jest wszystko jedno z, z tego, znaczy założenie poczekalnie jest takie, że wszystko jedno, czy jeden użytkownik napisze dwa argumenty, czy dwóch użytkowników napisze po jednym argumencie. Więc to, że ktoś, prawda, może się zalogować gdzieś anonimowo, a potem na przykład zalogować z innego konta, mhm. gdzieś indziej, nie jest problemem, bo to nic nie zmienia w zasadzie w dyskusji. Czyli nawet wystarczy jeden, jedno, jeden głos w dyskusji, 24 tak. godziny i już można skasować artykuł. Zasadniczo tak. Mhm. No nie wiem, czy to nie są zbyt e, takie res, res, luźne zasady. Ale... To znaczy, ja są. bym osobiście poparł, gdyby ktoś wysłał propozycję, żeby te 24 godziny zmienić na większą wartość. Więc no, sprawa jest pewnie do dyskusji. No, z drugiej strony, jaki jest artykuł, który... A czy... No wymaga szybkiego usunięcia, no to trzeba 100, szybko usunąć. Bo tutaj jest jeszcze nawias. Minimum 24 godziny. Wyjątkiem są strony, których encyklopedyczność lub jej brak nie wzbudzają wątpliwości A, no lub właśnie. których zgłoszenie jest wygłupem, tak? Czyli... E, Czyli wcześniej można wtedy... Od ręki mhm. administrator może skasować mhm. takie strony, które nie budzą wątpliwości albo zamknąć zgłoszenie, które w oczywisty sposób... Tak ktoś zgłasza na przykład nobliste do usunięcia, no to oczywiście zostaje, tak? No bo nobliści, mhm, Bycie noblistą wystarczy, żeby być opisanym więc w takich przypadkach nawet nie, mus nie trzeba czekać 24 godzin, a wydaje mi się, że w pozostałych warto by pewnie poczekać dłużej. Mhm. Ale no mówię, to jest sprawa do kawiarenki. No właśnie, więc podpowiemy jeszcze, gdzie szukać tych zasad dotyczących encyklopedyczności i nieencyklopedyczności. Są filary przede wszystkim w Wikipedii, czyli należy poczytać po prostu zasady, dowiedzieć się, czym encyklopedia Wikipedia jest, a czym nie jest. Nie, nie ma wprost napisanych zasady, że tak, jeśli masz na przykład dwie nagrody i, i tytuł doktora, to wtedy już jesteś e, Akurat w naukowych jest coś takiego konkretnie wypisane, jak, jakie trzeba mieć... Y jakie trzeba spełniać warunki, żeby na pewno być encyklopedycznym. To gdzie tego szukać? Y, już patrzę. Jest to w tym panelu bocznym, przynajmniej kiedyś było. O, mamy. Y, artykuły biograficzne y, o muzyce medyczne, prawnicze dotyczące nazewnictwa biologicznego. W y, W panelu, a nie, to są standardy, przepraszam. Y, jestem na Wikipedii encyklopedyczność i mam spis treści, zalecenia edycyjne No Gdzieś... ale gdzie to encyklopedyczność? Trzeba wpisać w wyszukiwarkę. Y, w Wikipedia, dwukropek, encyklopedyczność, i to gdzieś tu było. Czyli w okno wyszukiwarki wpisujemy Wikipedia, tak. Yy, Wikipedia, dwukropek. Dwukropek, encyklopedyczność. Yy, można od tego wyjść, tak? A można po prostu wpisać Wikipedia, dwukropek, kryteria encyklopedyczności, haseł. Zobaczymy, czy to działa. A, en, encyklopedyczność mi się zrobiło ency samo wystarczy też, bo jest ustawiony skrót. No dobrze. Ale A, i przy okazji widać, podpowiada. że podpowiada Podpowiada inne dziedziny. Podpowiada też piłkarze, encyklopedyczność piłkarza, encyklopedyczność muzyka, encyklopedyczność polskie kluby piłkarskie, szkoły, naukowcy, odcinki telewizyjne, ulice, hierarchowie katoliccy, utwory literackie. No to zobaczymy encyklopedyczność. I na samym dole mm -hmm. mamy link do kryteria encyklopedyczności haseł. Może te linki wstawimy do notatek audycji też, żeby łatwiej było do nich dotrzeć. No to tutaj jest dużo do do do, do poczytania. Tak na i na przykład mamy naukowcy, tak, i tutaj mamy jest encyklopedyczna, jeżeli mamy tytuł naukowy profesora. Mhm. Uznano, że encyklopedyczni są również samodzielni pracownicy naukowi i doktorzy habilitowani. Pozycje rektora, projektora, dziekana i prodziekana i pozostałe stopnie i honorowe tytuły naukowe, włączając w to doktorat honoris causa, nie stanowią przesłanek do encyklopedyczności same w sobie. Także... Y Widać, że te wymagania, mam wrażenie, że są dosyć wysokie. No, powinny być dosyć wysokie, tak to wszyscy by się zmieścili w encyklopedii. Y, to znaczy, myślę, że... Fajnie by było, nie? Rektorzy y, dziekani jak najbardziej mogliby się mieścić, ale była pewnie na ten temat bardzo długa dyskusja i nie udało się do tego przekonać społeczności. No, bo może być bardzo krótko, ktoś rektorem i... I nie mieć jakichś specjalnych zasług, w ogóle być niezauważonym przez no, innych. może, fakt. No i tak. No, to kiedyś była też dyskusja na ten temat, czy kandydaci na radnych na przykład um, są encyklopedyczni, czy, czy mogliby być encyklopedyczni. Tak, no nie, no to, żeby tych kandydatów to byśmy mieli setki tysięcy już To znaczy właśnie po kilku za... wyborach. używasz takiego argumentu, który mnie zawsze dziwi w dyskusjach, mianowicie dlaczego wielkość tak zbioru mhm. miałaby nam y, mówić cokolwiek o encyklopedyczności. Na przykład gwiazd jest kilka milionów zapewne, co najmniej. A wszystkie są encyklopedyczne. A zdaje się, że gwiazd z, y, bycie gwiazdą wystarczy do opisania. No nie, no kilka miliardów albo i więcej, tylko, że nie wszystkie mają nazwy. Y, y, manie nazwy nie jest wymagane, że tak powiem. <śmiech> no właśnie. Y, chociaż momencik, tego nie jestem pewien. By, chyba w przypadku asteroid jest wymagane, żeby była nazwa, nie jestem pewien. Gdzieś z tą nazwą coś było, ale nie zawsze. Także nie zawsze coś musi mieć nazwę, wystarczy na przykład, że ma numer. No tak, bo zapominamy, że tutaj nie ma tego argumentu, że mamy encyklopedię, która ma objętość jakąś i każde nowe hasło to jest ileś tam papieru, który, który trzeba zużyć i wyciąć kolejnych kilka drzew. Tak, myślę, że większym problemem jest to, że im mamy większy, więcej materiału w encyklopedii, tym trudniej jest o to zadbać, prawda? Bo artykuł to nie jest tylko jego napisanie takiej suchej treści. No właśnie, trzeba go obsługiwać. To jest obsługa właśnie zaadministratorska, administratorska, sprawdzanie, korekta. Literówki, przecinki, y -y -y, szablony. Wandalizmy. Wandalizmy, tak. Także y wydaje mi się też, że y jeżeli użytkownik jest aktywny w miarę w jakimś temacie, to y raczej będzie większa szansa, że jego artykuły zostaną dlatego że widać, że on y, na przykład dba o jakąś swoją działkę i je przegląda. Im, hmm. Im więcej osób zajmuje się daną działką, to te, tym też wydaje mi się, że tutaj szansa y, na pozostawienie artykułu jest albo powinna być większa, bo y, one wiadomo wtedy, że nie będą leżały odłogiem. Mm -hmm. No właśnie, niby wszystko jest łatwe i przyjemne i każdy może edytować, ale tych zasad trzeba się nauczyć, trzeba je poznać. Y to czasem zajmuje troszkę czasu, no ale, ale zapraszamy. U nas można przećwiczyć. Oczywiście podpowiemy w miarę możliwości. Tutaj w chętnie. Młodzieżowym, w Młodzieżowym Domu Kultury spotykamy się po godzinie 16 w soboty, tylko trzeba wcześniej się zapisać, także można po prostu przyjść i chętnie pomożemy w edycji, w nauce edytowania haseł. I, I takie rzeczy jak ta dzisiejsza z usuwaniem chętnie wyjaśnimy i opowiemy. Na, tak, zapisać się możliwości. można... Pisząc pewnie na twojego maila? Można na mojego maila, można znaleźć nas na stronie mdk.waw.pl. To jest strona Młodzieżowego Domu Kultury i tam jest wiki radio. Można po prostu odszukać e, sposób zapisywania się. Tam jest numer telefonu do mnie podany, nie ma problemu, proszę dzwonić. Możemy się umawiać. Albo przyjść na warszawskie otwarte wiki spotkania, e, które... No nie wiem właśnie, czy w tym, w tym miesiącu... Już znaczy... chyba nie zdążymy, no bo dzisiaj jest ostatnia sobota miesiąca, następny to jest pierwszy, więc następny to pierwszy nie, termin właśnie, ósmy. Właśnie ja szukałem terminu na, na kolejne warszawskie otwarte wiki spotkania. No i niestety pierwszy termin, który wszystkim pasuje, to jest 29 listopada dopiero. o no to ciężko, <śmiech> ciężko. Do no, pierwszy listopada, wiadomo, że no, nie da się 1 listopada no tak, zrobić... E, takiego spotkania, chociaż termin w Faktycznym Domu Kultury był wolny. OK. <laughs> e, natomiast kolejne terminy, no wybory 16. są, także to też raczej odpada. A ósmy? Coś ósmego ktoś ma, 8, tak? nie było wolnego terminu w Faktycznym Domu Kultury. Okay. E, no ten listopad taki troszeczkę jest właśnie pomieszany. No i, i wypadło, że 29 listopada. W dodatku to już będzie po otwarciu tutaj wystawy. O, to będzie Wiki z... Lubi Zabytki. Tak. A spotykamy się yy, w którym miejscu? Faktyczny Dom Kultury? Właśnie, właśnie to jeszcze nie wiadomo, Aha, dlatego okay. że, że yy, skoro tutaj ma być wystawa... To tutaj może. I tutaj prawdopodobnie będzie też gala wręczenia y, nagród Wikilubi Zabytki 2014, więc y, ter, znaczy miejsce jeszcze nie jest ustalone tak na okay. 100%, bo jeszcze no, z Adamem rozmawiałem Kliczkiem i, i, i no, przychyla się do tego, żeby tutaj było, tu była ta gala, ale no, jeszcze nie rozmawiałem z panią dyrektor, okay. <laughs> po prostu musimy porozmawiać, dowiedzieć się, czy to będzie możliwe. Jeśli chodzi o wystawę, to ona się odbędzie od 18 listopada do końca grudnia, tutaj będzie w Młodzieżowym Domu Kultury, to już możemy zaprosić. Natomiast no, gala no, to, to jest nie tylko wystawa, więc to wymaga dodatkowych ustaleń. No i zobaczymy, czy, czy to się tutaj uda i wtedy prawdopodobnie warszawskie otwarte wiki spotkania no, po tej gali albo jakoś przed tą galą, albo razem, to można połączyć, żeby warszawskie otwarte wiki spotkania były razem z galą i z tą nagrodą, Tylko i z, z, z, znaczy z wystawą. Pytanie zasadnicze, że tu będzie odpowiednie miejsce dla wikipedystów, którzy prawda potrzebują internetu, potrzebują y, prądu, generalnie w sensie się podłączyć, jakiś stolik by się przydał, także wart, warto wziąć to pod uwagę. A jak jesteśmy przy otwartych wiki spotkaniach, to mam y, informację od Irka Bobrzaka, który prowadzi Esperanckie Radio, mm -hmm. y, że zaprasza nas w, już w następnym sezonie y, z, war, z otwartymi spotkaniami, warszawskimi otwartymi wiki spotkaniami na działkę swoją. I tam myśl, my stwierdził, że mógłby nas ugościć. I są Stoliki? I y, jest y, jest tu, internet. internet będzie. Także mm. być może uda się to w ten sposób zorganizować. No ale to latem. Latem, tak, tak mm -hmm. mówię, już w następnym A, no sezonie bardziej, działkowym. No to fajnie. To na pewno skorzystamy, bo to będzie przyjemnie w takim otoczeniu pewnie się spotkać. Y, polecam. Mm -hmm. No i co? To chyba wszystko w takim razie już w dzisiejszej audycji. Chyba tak, bo dzisiaj nie mieliśmy za wiele tematów. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania na temat encyklopedyczności, nieencyklopedyczności, usuwania metod, to zapraszamy. Ale właśnie jeszcze tutaj parę linków spróbujemy dodać do, do dzisiejszych notatek na temat właśnie, na temat tego, o czym rozmawialiśmy. To może powiedzmy jeszcze tylko na przykład, że Stefaniak, użytkownik y, będzie, ma głosowanie na przyznaniem uprawnień administratora w tej chwili. A to z tablicy ogłoszeń? To z tablicy ogłoszeń, tak. A, 19 października? Tak. I że Kackan znowu działa, a chwilowo mhm. przestał działać. Myślę, że to jest yy, yy, bardzo dobra wiadomość, bo bez kackana jednak ciężko się pewne tak? rzeczy bo robić. bo skanuje. Yy, tak. I pozwala wyszukiwać artykuły po kategoriach mhm. w różnych kombinacjach. Także bardzo przydatne narzędzie. No to jeszcze na koniec informacja, że Wikiprojekt Sprzątanie Metastron zmienił nazwę na Badania i rozwój Wikipedii. To była dyskusja w zeszłym tygodniu na ten temat i wydaje mi się, że bardzo słusznie została zmieniona ta nazwa, bo sprzątanie metastron to tak nie za bardzo wiadomo, o co chodzi, a SMS to już w ogóle. Natomiast badania i rozwój to tak się kojarzą z tym każdemu chyba nawet niezwiązanemu z tutaj z, te, z tematem, czy, czy związanemu w ogóle z tym, co, co tutaj się dzieje, mieliśmy, czyli ze sprzątaniem metastron Mieliśmy taką obawę przy, przy tej nazwie w, w którymś momencie, czy nie będzie się to kojarzyło ludziom z badaniem, y, albo wi, y, badaniem takim, y, ktoś robi badanie i chce o tych badaniach pisać, tak? Czyli to, co robi y, Wiki Uniwersytet ale ta nazwa chyba nie bardzo w tą stronę kieruje, jednak. No, chyba nie. I jest, już do notatek też dodałem oczywiście linka do badania i rozwoju Wikipedii, a dzisiaj tego spotkania nie będzie. Nie będzie, bo... Co tydzień się odbywa tutaj w tak, sobotę. Tak, myślę, że następny, chociaż następny, to jest pierwszy no właśnie, to musicie... To się, zastanowimy się jeszcze, czy się spotykamy. No bądźcie w kontakcie, w każdym razie badania i rozwój Wikipedii, link jest w notatkach do naszej audycji, 40, 43 tydzień 2014 roku. Zapraszamy na te spotkania, bo są otwarte, a dyskutowane są bardzo ciekawe rzeczy dotyczące... No, właściwie wszystkich wikipedystów, którzy potem będą z tego będą się męczyć z tym, co, co ten zespół uzgodni. Znaczy mamy nadzieję, że się nie będą męczyć. Właśnie, raczej, raczej to pomaga. I, i, I jeśli ktoś ma zdanie na temat tego jak powinna wyglądać Wikipedia, a co tutaj można przesunąć, jakie elementy przeszkadzają, a jakie by pomogły, no to właśnie zapraszamy do tej dyskusji i do wysłuchania wszystkich poprzednich dyskusji, które są udostępnione w nagraniach. Na YouTube na kanale Wikiradia. No to jest nagranie nie wideo, tylko audio. Tak, to znaczy wideo też jest, bo są y, zdjęcia profilowe osób, które się wypowiadają w dyskusji, także no jest właśnie. wideo. No więc widać tak, kto mówi i jak wygląda w dodatku. E, dobrze, no to chyba wszystko w takim razie już dzisiejszej audycji. E, za uwagę dziękuję Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. I Borys Kozielski, do usłyszenia.